W Krakowie na Brackiej wygrał Lech Kwas na stwierdził, a to pech Choć pecha miał Lech na czterech trzech W Krakowie głosowało na niego Przecież wygrał Kwas Co to znaczy dla nas ludzi z Polski Południowej? Obywatelu ciągle się tłumaczy Choć pewnie nie skończył szkoły podstawowej Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej Nie, będzie lepiej, nie. będzie lepiej, będzie lepiej Tak chce, będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej Śnie, będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej Gdzie? Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej. Yeah, Nie, będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej. Tak chcę, będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej. śle będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej. Gdzie? Gdzie? Adam, oh, Adam. Z innej epoki postsowiecki. myśli, że on wszystko może W rządzie siedzi agent radziecki, lecz jemu nic już nie pomoże Czy coś zmieni się, na lepsze czy na gorsze Tego nie wie nikt, tego nie wie nikt, nie Może zamienię malucha na Porsche Pomyślę sobie, każdy tak chce Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej, nie Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej, tak chce Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej, nie będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej gdzie? Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej nie? Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej, tak chcę! Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej Nie. Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej gdzie? Wejdziemy do paktu czy nie wejdziemy? Zdecyduje o tym Rosja. Wszyscy to wiemy. W Unii każdy nas wykorzysta. Dla mnie to sprawa jest oczywista, bo po co by mieli przyjmować Polaków, jeśli nie po to by zarobić pieniądze? Wszędzie szukają jakichś naiwniaków. Każdy chce zaspokoić swoje żądze. Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej. Nie!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 Jakże trudno Nie wiem kto dał im takie prawa Wciągają nas z sobą w jakieś gówno Lecz ja to czuję, bałek nie spasuje Będzie prezydentem w następnych wyborach Jedna rzecz zanim optuję, że i jest opiewany w tak wielu utworach będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej, nie, będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej Tak chcę! będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej, nie. będzie lepiej, będzie lepiej, będzie, będzie, lepiej, będzie lepiej, gdzie? Będzie lepiej, będzie lepiej, będzie lepiej, nie!